Słuchacie Wiki Radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Heleny Rymar, które odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego KOPY KAMP zorganizowanej 26 listopada 2012 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Pani Helena Rymar jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego i prawa mediów. Tu Wiki Radio. Słuchacie Wiki Radia. Ja się nazywam Helena Ryma. Prezentuję taką bardzo małą organizację pozarządową Centrum Cyfrowe. Ach, tutaj moja prezentacja się dopiero otwiera, więc tracę czas. Ostatnio zajmujemy się bardzo intensywnie reformą prawa autorskiego. I teraz przechodząc już do moich slajdów, prezentacji i slajdów, Chciałam Państwa zapytać, co Państwo myślą, by Państwo usłyszeli, gdyby Państwo wyszli teraz na ulicę i udałoby się Państwu zaczepić przechodnia i porozmawiać z nim o prawie autorskim. Co taki przechodzień by powiedział? O co chodzi w tym prawie autorskim? No a zapewne by powiedział, jak w końcu już by się udało z niego wydusić tę informację, że w prawie autorskim chodzi o własność, o kontrolę i o pieniądze. Nie usłyszeliby Państwo, że chodzi o to, żeby promować twórczość, żeby promować twórczość taką jak ta. Ja już może zacznę mówić, bo nie chcę nadużywać prawa cytatu. To jest film, który stworzył Badas podczas euro 2012 mecz o wszystko. Ten film został zdeblokowany na YouTubie przez Telewizję Polską, która powołała się na prawa do swoich nadań. I film zniknął z YouTuba, tuż przed meczem. Nie można było zagrzewać piłkarzy do boju, nie można było kibicować, nie można było korzystać z tej twórczości remiksu. Tak właśnie, prawo autorskie blokuje, jest to żywy przykład, jaskrawy przykład z ostatnich miesięcy, jak prawo autorskie wchodzi w drogę twórczości w sieci. A dlaczego, proszę Państwa, tak jest? No Pewnie wszyscy Państwo wiedzą dlaczego. Dlatego, że prawo autorskie jest to prawo, które w swoim globalnym wymiarze powstało w XIX wieku. W XIX wieku, haha, nie było internetu. A... Internet, proszę Państwa, internet to jest inny świat. Internet to jest świat, w którym możemy dzielić się kulturą, w którym możemy dzielić się sztuką, w którym mamy do czynienia z dobrami, Publicznymi, takimi dobrami, które nie zużywają się w miarę ich używania. Czyli takimi dobrami, które można śmiało kopiować, bez obawy, że komuś robimy innemu krzywdę. To właśnie pięknie opowiadała o tym na peli. Dupr niematerialnych nie można ukraść. Wielokrotnie mówimy o tym w, te, w trwającej właśnie debacie o prawie autorskim. Kradzież, proszę Państwa, to nie jest kopiowanie. To, proszę Państwa, to nie jest kradzież. Kopiowanie to nie jest piractwo, czyli zabieranie komuś rzeczy siłą. Kopiowanie to jest dzielenie się. Ja mam myśl i ty masz myśl. Ja mam dolara, ty nie masz dolara. A to, że prawa autorskie jest prawem z XIX wieku, ta prezentacja jest niepełna. Przepraszam bardzo, brakuje obrazków, grafiki bardzo ładnej. Ale, ale, To, nic. To, że prawa autorskie jest sprawem z XIX wieku, to powoduje to, że ten konflikt pomiędzy użytkownikami a uprawnionymi, czyli tymi, którzy prawa autorskie kontrolują, przybiera w internecie na sile. Bo ci użytkownicy mówią tak, my chcemy korzystać z twórczości w sieci, my chcemy dzielić się swobodnie i komunikować się w sieci, a uprawnieni mówią, zapłaccie nam za to. Z czego to wynika? To wynika z dwóch fundamentalnych praw. Te prawa zapisane są w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w artykule 27, który w pierwszym swoim ustępie mówi tak. Każdy ma prawo do korzystania z twórczości innych osób. Każdy ma prawo do uczestniczenia w postępie nauki i techniki. A w swoim drugim ustępie mówi. Każdy ma prawo do czerpania korzyści materialnych ze swojej pracy twórczej artystycznej, naukowej. Dlatego, proszę Państwa, są takie fundamentalne prawa, a konflikt również przeprowadził się argumenty, które z nim słyszymy, są radykalne, są fundamentalne, często poza prawne i w sumie nie zawaham się powiedzieć, że, że kłamliwe. To, co Państwo widzą tutaj na tym slajdzie, to jest książka, podręcznik dla studentów prawa. Do takich może... Ostrzeżeń się Państwo już przyzwyczaili. Natomiast to, co jest napisane tam na tej książce małym drugiem, to jest apel do sumienia studentów prawa, których, w którym ostrzega się ich, że kserowanie może być pierwszym krokiem do zrujnowania ich kariery prawniczej. Studencie, żeby być adwokatem, żeby być radcą prawnym, musisz być nieskazitelnego charakteru. Ludzie nieskazitelnego charakteru nie kserują książek. Nasza odpowiedź na kserowanie szkodzi Tobie i Twojemu otoczeniu. Jeden z serii plakatów, które będą promowały dozwolony użytek prywatny autorstwa Kamila Śliwowskiego, które będziemy starali się rozpowszechniać z wszystkimi naszymi siłami, jak najbardziej nam się da, ale jesteśmy, jak powiedziałam, małą organizacją i bardzo byśmy tych Państwa, którym leży to na sercu, też prosili o to, żeby te plakaty pomagać nam rozpowszechniać, ponieważ jak się dowiadujemy z ostatnich badań przeprowadzonych przez Centrum Cyfrowe. Ludzie w ogóle nie mają pojęcia o tym, że istnieje coś takiego jak dozwolony użytek prywatny, że książki można kserować, że można ściągać na swój, na, na swój użytek własny, że można się dzielić tymi, ścianie, tymi treściami z najbliższymi. A jak już powiedziałam, w debacie padają, zwłaszcza ze strony uprawnionych, padają argumenty poza prawne i argumenty, których nie, też nie waham się określić argumentami poniżej pasa. Ten argument, że artyści będą głodni, słyszymy, słyszymy ciągle. Tak? Artyści będą głodni, artyści nie mogą zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Dlaczego zilustrowałam go tym zdjęciem? To wbrew pozorowi jest artysta, który żebrze. To jest artysta, jak głosi podpis pod tym zdjęciem, artysta, który gra sobie dla przyjemności. Proszę Państwa, są też tacy artyści, którzy grają dla przyjemności. I są też twórcy, którzy tworzą, bo muszą, bo czują ten imperatyw, bo piszą, bo muszą, bo, bo chcą. I sprawia im to przyjemność. A żyją? Żyją tak, żyją z pracy w biurze. Albo żyją, proszę Państwa, z pracy w fabryce papieru, toaletowego, jak ostatnio jeden z muzyków powiedziona, w targach, co jest grane w Połacu Kultury. Kolejny argument poniżej pasa, który też ciągle słyszymy w tej debacie, to jest to, że przemysły tak zwane kreatywne, ja po prostu biznes rozwytkowy, zbankrutują. Proszę Państwa, nieważne, ile mnie przeprowadziłoby się Pana, nieważne, ile na świecie i w Polsce nie powstałoby opracowań, które argumentują w przeciwną stronę. I tak ten argument, słyszymy jak starą płynę, jest po prostu nie do zdarcia. Choćby w Polsce, w tym roku powstało badanie Centrum Cyfrowego o obiegach kultury, które wskazuje, że ci, którzy ściągają, więcej kupują niż ci, którzy w ogóle nie ściągają. Teraz to badanie potwierdził OFCOM, brytyjski urząd, który jest taką hybrydą pomiędzy Polską Radą Radiofonii, Telewizji a Urzędem Komunikacji Publicznej, Przeprowadził badania, które dowodzą, że piraci kupują więcej, tak zwani piraci oczywiście. Co z tym zrobić? Proszę Państwa, my promujemy otwartość jako centrum cyfrowe. Patrzymy, znaczy mam czasu. Promujemy otwartość jako centrum cyfrowe, promujemy też otwarte rozwiązania. Zachęcamy do tego, żeby rozmawiać. Tutaj właśnie mamy okazję rozmawiać. dzięki Fundacji Nowoczesna Polska, której dziękujemy za umożliwienie takiego dialogu. Rozmawiać o tym, jak te problemy rozwiązywać. Zaczęliśmy już rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać w maju na warsztatach zorganizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i prowadzonych przez Ministerstwo Kultury, z których to warsztatów powstał raport otwarcia. Chcielibyśmy ten raport podsumować jako Centrum Cyfrowe i chcielibyśmy Państwa tutaj obecnych zapewnić, że będziemy te rozmowy kontynuować o reformie prawa autorskiego i będziemy w niedługim czasie zapraszać do ponownej dyskusji nad raportem otwarcia. Być może raport otwarcia, który powstał po warsztatach, uda nam się zamknąć. Promujemy oczywiście licencje Creative Commons, zachęcamy Państwa do korzystania z licencji Creative Commons. Czy Państwo są instytucją publiczną, czy Państwo są po prostu indywidualnym artystą. Licencje te są dobrym bardzo narzędziem, bezpiecznym do dzielenia się i do zapewnienia tego, że Państwa twórczość nie zostanie przywłaszczona sobie przez inną osobę, bo chyba to najbardziej jest ważne w prawie autorskim, żeby nikt nie popełnił plagiatu Państwa twórczości. Zachęcam również do zapoznania się z działaniami Centrum Cyfrowego dotyczącymi reformy prawa autorskiego. Są one dostępne na stronie Co nas ubiera. Wydaliśmy serię pocztówek. Będziemy prowadzić badania świadomości prawa autorskiego, jak również prowadzimy taki mini projekt filmowy razem z Cezarem Ciszewskim, w którym artyści mówią o prawie autorskim w odpowiedzi na kampanie, takie jak Kampania Legalnej Kultury czy Kampania Bądź Świadomy artyści zaproszeni przez nas opowiadają o swojej wizji prawa autorskiego zapraszam także na prezentację która odbędzie się w sali obok, prezentację Alka Tarkowskiego który opowie o, więcej o badaniach prowadzonych przez Centrum Cyfrowe i o naszych działaniach, które pełniemy w najbliższej przeszłości i bardzo Państwu dziękuję Tu Wiki Radio